Lot to w aplikacji i na lotto.pl Żegnamy reklamy Tu program Trzeci Polskiego Radia Przed mikrofonem Marta Malinowska Jest 14. Serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati Świat futbolu żegna Jacka Magierę Prezydent uhonorował trenera Krzyżem Oficerskim Benzyna i diesel tanieją Minister energii podał maksymalne stawki na jutro Samochód wjechał w budynek we Wrocławiu powodem obca skierującej kierującej autem. Trwają uroczystości pogrzebowe piłkarza i szkoleniowca Jacka Magiery. Najpierw msza święta żałobna w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, a za pół godziny ceremonia na cmentarzu wojskowym na, Powązka, na Powązkach. Jest tam Martyna Szymczakowska. Z minuty na minutę na cmentarzu pojawiają się kolejne osoby. Na razie to przede wszystkim kibice, którzy chcą oddać hołd swojemu idolowi, człowiekowi, którego szanują i cenią. Są przygnębieni, mówią, że przed trenerem Magierą było jeszcze wiele lat życia i pracy. Wszyscy powtarzają, że Jacek Magiera był wspaniałym człowiekiem. Będzie brakowało nie tylko bardzo dobry trener, ale świetny człowiek. No co, no wzór do naśladowania dla, dla młodych piłkarzy i klubowi będzie go bardzo brakować, wszystkim ludziom. No legenda polskiej piłki. Tak fantastycznego, miłego i grzecznego i przede wszystkim uczciwego człowieka to chyba ze świecą szukać naprawdę. Na uroczystości na cmentarzu powąskowskim rozpoczną się za około pół godziny. Jacek Magiera spocznie w nieprzypadkowym miejscu, bo tuż obok grobu innego wybitnego piłkarza i trenera Lucjana Brychczego. Sportowców łączy wiele. Obaj zaczynali jako piłkarze, a później zostali trenerami. Prywatnie byli też przyjaciółmi. A w trakcie mszy świętej żałobnej w Katedrze Wojska Polskiego prezydent Karol Nawrocki osobiście uhonorował pośmiertnie trenera Jacka Magierem Magierę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Marta Szymczakowska, dziękuję za relację.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 Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą jutro obowiązywać na stacjach. Za benzynę bezołowiową 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł. 98 będzie kosztować 6,59 zł, a olej napędowy 7,18 zł. To obniżka o 5 groszy. Kobieta wjechała samochodem w budynek pasażu zielińskiego we Wrocławiu. Nikomu nic się nie stało. Według wstępnych ustaleń kobiecie zaklinował się but na obcasie i podczas odbierania biletu parkingowego ruszyła uderzając z impetem w budynek. Schowałam się za za i nie widziałam i dzięki temu jestem cała. Był wielki huk. Dwa. Ta pani bardzo szybko wjechała raz przy drzwi i później się zatrzymała. Także no dziękujemy chyba opatrzności Bożej że żyjemy. Bo niech pan zobaczy co porobiło szkło niech które wypadało z tych drzwi. Pocięło mielone kotleciki. Auto wleciało przez szybę z wielkim hukiem poleciało przez kawałek korytarza. No i zatrzymało się na stoiskach. No, ja stałem dosłownie dwa metry od tego auta jak jechało i nie powiem nogi zmiękły. Nie było rannych, nikomu się nic na szczęście nie stało. U mnie warzywa pełne szkła są. będą do wymiany na pewno. Byłyśmy z koleżanką, na szczęście ja ją zawołałam na kawę, bo chyba byśmy nie przeżyły, bo zawsze sobie tam na rogu stoimy. I tak to nas uratowało, że po prostu zrobiłam kawę. Hub był niesamowity. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych i otrzymała 10 punktów karnych. Władimir Załęski po zmasowanym ataku Rosji na ukraińskie miasta apeluje o zwiększenie presji na Moskwę i pomoc Ukrainie. W nocy Rosjanie do uderzeń na Kijów, Odessę, Charków i Dniepr użyli kilkuset dronów i kilkudziesięciu rakiet, w tym pocisków balistycznych. Są zabici i ranni cywile. O szczegółach Paweł Buszko.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 do końca dnia, najwięcej słońca będzie na Dolnym Śląsku. Poza tym, może się chmurzyć, a przelotny deszcz możliwy na wschodzie i południu, na termometrach od 10 stopni na Subalszczyźnie, do 16 w centrum i 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14. Tu myśliwiecka 3,57. Sandra Suska tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje. Marta Malinowska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasze prawie godzinne spotkanie w tu Myśliwiecka 357. Jak zwykle na początku przedstawiam trzy osoby, no ale będzie nas więcej, bo w studiu tuż po Jami Require pojawi się gość, a dzisiaj będzie to Bartosz Bielenia. What man? Do swojego muzycznego świata. Na początku audycji Tu Myśliwiecka 357 y, zabrał nas Jamie Rockway, A my y, za chwilę udamy się do y, świata, który y, tworzy i w którym uczestniczy na co dzień Bartosz Bielenia. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, witam was serdecznie bardzo. Więc możemy oczywiście spodziewać się tego, że w dużej mierze będzie to y, świat y, wizualny, świat teatru, świat y, filmu, ale y, nie tylko. Ja już widząc y, twoi, tak jak powiedziałam, Cześć. anturaż dzisiejszy, wiem, że nie zabraknie podczas naszej rozmowy też tematów dotyczących zaangażowania społecznego, ale skoro muzycznie, bo ta audycja też jest audycją jednak zahaczającą o muzykę, to ja w sumie chciałam się zapytać, czy dla ciebie muzyka jest jakimś nieodłącznym elementem podczas pracy filmowej? Czy podczas pracy filmowej? Może nie nieodłącznym, ale na pewno bardzo z niej korzystam. Zdarzało mi się tworzyć playlisty dla bohaterów, czy też uwiązywać stany emocjonalne do, do jakichś utworów, ale absolutnie muzyka jest bardzo bardzo ważnym elementem mojego życia. No i na przykład dzisiaj już słuchałeś sobie czegoś, żeby wprowadzić się w odpowiedni nastrój, albo żeby oddać ten nastrój za pomocą muzyki, czyli pytanie z cyklu Włącz, nie wiem z czego korzystasz, ale. Co tam tylko tylko niezdecentralizowane media bez, bez dużych korporacji. Czyli polskie pozdrawiam. radio. Polskie radio <laughs> tylko i wyłącznie słuchajcie z legalnych źródeł. Ja dzisiaj jadąc tutaj, słuchałem. To jest chyba Sycamore Trees Badalamenti, Badalamenti'ego z soundtrack z Twin Peaks Firewalk. Okay. Ciekawe, że tak, to dzisiaj tak. akurat y, z tobą tutaj przyjechało. Yy, bardzo ciekawe. Pozdrawiam osobę, która, która mi wrzuciła wczoraj ten utwór. A to y, właściwie dobrze podprowadza jedno z pytań, y, czy jeden z wątków, nad którymi się y, zastanawiałam, przygotowując się do rozmowy z tobą, no bo prześwietlając y, twoją historię, y, zarówno te teatralną, jak i filmową, zastanawiam się nad tym, czy tobie jest bliżej do klasycznego podejścia, czy jednak do y, eksperymentu, czy, y, któryś, czy czujesz w ogóle, że te nurty należy traktować jako osobne, czy jednak one się między sobą jakoś przenikają? Mówisz, e, mówisz o pracy teatralnej czy, czy filmowej? Czy no w ogóle właśnie, A czy do, do, do zawodu? Mówię o pracy teatralnej i filmowej. Wydaje mi się, że to zależy od tematu który, i, i formy, na którą się decyduje. Myślę, że jestem dosyć. Y, y, y, mam dosyć szeroki wachlarz y, narzędzi już po, po latach pracy. Jestem w stanie dobrać się odpowiednio do czy to do reżysera, czy do, do odpowiedniego projektu. Chociaż jednak na koniec dnia, wiem już po latach, że ciągnie mnie zdecydowanie do eksperymentu. Zde... Chociaż też sprawdziłeś się świetnie w takich, no powiedzmy, klasycznych inscenizacjach, czy w sztukach, które powstały na podstawie klasycznych tekstów. Tak, myślę że, myślę, że tak, ale zawsze w, w zespołach, w których pracowałem, czy to w Teatrze Starym, czy w Nowym Teatrze w Warszawie w tym momencie, czy w jakichś projektach niezależnych w różnych miejscach, trafiało to na grupę osób, która lubiła jednak eksperymentować. Nie, dość, nie, nie tyle braliśmy tekst klasyczny, nie dość, że braliśmy tekst klasyczny, to zawsze staraliśmy się do niego podejść w jednak... Poza pudełka, mm -hmm. <laughs> wydaje mi się. Trochę nie ma wyjścia, jeśli chodzi o klasykę, ale przy, przy współczesnych tekstach też, yy, też szukam jakichś nowych form yy, wyrazu zawsze. No wiem, że masz się pojawić w spektaklu Sen letniej. Chyba 23 kwietnia o, tak. jest y, dokładnie dzień Szekspira. Stąd też to myślenie o klasyce i też o to chciałam się ciebie zapytać. Jak ta postać, y, czyli Puk, którego tak, ty tak, grał będziesz grał, jak ta postać też z tobą rezonuje w tej historii? Ta postać rezonuje ze mną bardzo. Y, uwielbiam tricksterów, uwielbiam e, charaktery poza nawiasem z jakiegoś takiego umownego świata. Ale faktycznie Szekspir, którego przygotowujemy teraz na lato jest to jedna z najbardziej takich klasycznych i, i, i produkcji czy podejść, jakie, jakie, do jakich ostatnio się zbliżyłem. Super nowe dla mnie to też jest, żeby to w taki sposób realizować. I przede wszystkim to, co dla mnie z aktorskiego punktu widzenia jest najciekawsze. Może nie najciekawsze, bo cały proces jest jest bardzo ciekawy, ale bardzo mnie interesuje no to zagrać 35 spektakli e, jeden po drugim. Mm -hmm. Będziemy mieli tylko jakieś tam dni przerwy pomiędzy, a tak będziemy przez Czyli ponad to jest miesiąc. takie wejście totalne po prostu w, w ten świat przez miesiąc. No. Tak, codziennie wieczorem trzeba jesteś, będzie jesteś postawić. Półkiem. Tak, trzeba <laughs> będzie być pukiem e, bez wyboru. Mamy tam jeden, mam jeden dzień wolnego, kiedy będzie zastępstwo. Proszę się nie zdziwić, to będzie. To będzie w sierpniu bodajże 9, bo pogramy z współgłosami na Ofie, off, ie Więc w tego dnia nie będzie do wszystkich, którzy nas wtedy kupują. Proszę się nie zdziwić, będzie zastępstwo. Ale nigdy nie miałem do, do czynienia z takim procesem. W Polsce przeważnie jak pracuje się nad spektaklem, to premierowy set zamyka się w kilku, maksymalnie w kilkunastu spektaklach. Następnie gra się po kilku miesiącach albo nawet po pół roku, a tutaj będziemy mogli wręcz takim westendowo-broadwayowskim e, trybem faktycznie zanurzyć się na ponad miesiąc. I codziennie o tej samej godzinie będziesz albo płakał, albo śmiał się, jak to wszystko na sprzedaż tak, właśnie tak, tak, tak. ten komentarz odnośnie, odnośnie występowania w teatrze, prawda? Bartosz Bielenia jest dzisiaj naszym gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy. Bartosz Bielenia cały czas jest z nami w studiu. My trochę rozmawiamy poza anteną, więc... Tak, tak rozgadaliśmy się. Tak, jesteśmy tak między dwoma światami teraz. Tym, który dzieje się tutaj oficjalnie w audycji Tu Myśliwiecka 357. 5, Zahaczyliśmy o tego Szekspira, josen letniej, który będzie można oglądać w lipcu, od lipca właściwie, czyli w wakacje w ogrodach Zamku Królewskiego. No a co poza tym się teraz u ciebie dzieje, bo... Tych projektów chyba kilka albo się toczy, albo się przetoczyło i one zaraz będą dostępne. Ja też nawiązałam wcześniej do spektaklu Wszystko na sprzedaż zrealizowanego przez Teatr Telewizji. Myślę, że tutaj też warto będzie poświęcić parę minut. W czym ty teraz jesteś tak zawodowo? Zawodowo jestem jestem teraz w przygotowaniach do filmu Legacy, I jest to opowieść... O y, protestach w 2020 roku y, w Białorusi. Uczę się języka białoruskiego, zdjęcia będą na Podlasiu, więc y, w moim regionie y, bardzo ciekawe ujęcie tej, y, tej historii, tego momentu y, z czasu y, y, białoruskiej historii. A kto odpowiada za produkcję tego filmu? Y, Lava Films. Mhm. I cóż, no jesteśmy w przygotowaniach, pracujemy, uczymy się, rozkminiamy, jesteśmy na, na etapie kompletowania reszty obsady. Zdjęcia będą we wrześniu. Teraz mam nadzieję, niebawem będzie wchodził do polskiej dystrybucji film, który zrobiłem w Szwajcarii, Wolves, w którym gram w wokalistę zespołu black metalowego. Mm, który okazuje się e, romansować e, ze skrajnie, skrajnie e, prawicowymi ruchami. E, jak to bywa czasami wśród, wśród cięż, cięższych brzmień? To chyba y, obcy dla ciebie świat, tak prywatnie. E, tak, tak, bardzo, bardzo obcy. Nie obcy, bo znany z drugiej strony, w sensie zrozumiany, też jestem ciekaw innych podejść do rzeczywistości, też przygotowując się do tej roli zdarzyło mi się bardzo dużo pozycji ideologicznych wokół, wokół tego tematu przeczytać. Był to bardzo ciekawy projekt, ponieważ realizowany dosyć dokumentalnie, większość, większość z aktorów, którzy brali w tym udział to byli amatorzy. Prawdziwi muzycy, myśmy mieli faktycznie trasę koncertową po Szwajcarii, Saportowaliśmy zespół Amenra, zagraliśmy pięć koncertów. E, o, widownia, widownia wiedziała, że wy jesteście... Widownia nie wiedziała, widownia Nieprawdziwi? nieprawdziwi. Znaczy właśnie, czy nie, no nie byliście do końca nieprawdziwi, bo jednak zespół powstał yy, tak, realnie na potrzeby śmialiśmy tego się, filmu. Śmialiśmy się z chłopakami, że jesteśmy pierwszym black metalowym boys bandem, ponieważ zostały nam napisane teksty, muzyka i zostaliśmy wybrani z castingu. Więc, więc została nasza tylko interpretacja i, i serce włożone w ten, w ten projekt. Ale faktycznie mieliśmy godzinny materiał, wydaliśmy płytę, ona będzie wychodziła na CD, kasetach i na winylach. Pewnie wokół, wokół premiery będzie gdzieś można takie przedmioty dorwać, kolekcjonerskie. Więc mieliśmy godzinę materiału, graliśmy pełen supportowy, 40-minutowy koncert. Dla, naj, największy z koncertów to było 600 osób, no, całe, niektóre zespoły całe życie nie dochodzą, słuchaj do takiej publiczności, a ty w projekcie... A mi kazali. A ty nie miałeś wyjścia, no właśnie. Tak. Nie, było to absolutnie niezwykłe y, doświadczenie dla mnie. Też przekonać swoją obecnością, przekonać muzycznie. Widownie do siebie, która też nie przyszła, ciebie słuchać. Tak, i szczególnie też widownie, która wydaje mi się, że taki y, radar prawdy ma y, dosyć wyostrzony. Ja nawet wczoraj, y, mijając torwar, widziałam y, publiczność, która przyszła. Sprawdziłam sobie na koncert trash metalowy zespołu mm -hmm. niemieckiego, chyba kreator, i no, byłam pod wrażeniem, y, jak bardzo. Y, Stała jest jakby i, i styl ubioru, i, i cały taki, wiesz, anturecz, który wiąże się właśnie ze słuchaniem tej konkretnej muzyki. I to odkąd ja pamiętam się nie zmienia. E, nie zmienia się i też muszę dodać, że wszyscy, których poznałem z tego środowiska, to są najsłodsi ludzie i najmilsi, jakich Czyli w środku jakich, mi się. Jakich poznałem. Więc e, nie oceniajmy książki po okładce. Tutaj dosłownie. Bartosz Bielenia cały czas jest ze mną w studiu. My teraz zaprosimy Państwa na no, stały element naszej audycji, czyli przysłowie, które pojawi się tuż po godzinie 14.30, a po przysłowiu wrócimy do spotkania z Bartoszem. Ogłoszenie społeczne. Halo, czy jest tu ktoś? Tak, to twój czatbot Marek. Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną.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 może weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Truskawki 60% taniej. 5,99 za opakowanie 500 gramów z apką kartą Seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 kwietnia. Cena przed obniżką 14,99. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tusona i oferty na pozostałe suwy. Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 14:30. słowie. Mateusz Adamczyk. Dzień dobry. Skąd pochodzi powiedzenie o kimś, że jest dorany przyłóż? Pyta mnie pani Agata. Jeśli ktoś jest dorany przyłóż, to jest łagodny, zgodny i bezpieczny. Można mu więc zaufać. Dzisiejsze powiedzenie jest skróconą postacią pełnego frazeologizmu. Do rany można by go lub ją przyłożyć. Ale dlaczego akurat do rany? Dawniej do ran przykładano różnego rodzaju zioła, np. listki buraka, babki lancetowatej czy pokrzywy, które łagodziły ból i miały ułatwić gojenie się uszkodzeń. Polecam Państwu fascynującą książkę na ten temat, Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych, słownik Adama Fischera. Ale wróćmy do języka. Rana to także miejsce symboliczne, wrażliwe, związane ze słabością, która uniemożliwia, albo przynajmniej utrudnia obronę przed atakiem. Osoba zraniona potrzebuje więc obecności łagodnego człowieka, takiego, który nie tylko nie zaatakuje, ale też otoczy opieką. I dlatego na takich ludzi mówimy, że są dorany przyłóż, tak jak leczące zioła. Co ciekawe, z raną, a właściwie z blizną, wiąże się też inne słowo określające bliskość – bliźni. Wyrazy blizna i bliźni pochodzą prawdopodobnie od praindoeuropejskiego pierwiastka bhlik, który oznaczał uderzać, rzucać, ciskać i bić. I tutaj związek z blizną nasuwa się sam, ponieważ rana powstaje w wyniku uderzenia, a blizna to ślad po zagojonej ranie. Dawna cząstka bhlik dała też początek w formie bliz, czyli zbity, ściśnięty, a więc bliski. Dlatego pierwotnie bliźni to bliski albo blisko się znajdujący. Od tej samej cząstki pochodzi też słowo bliźnięta, które oznaczało dzieci znajdujące się blisko w łonie matki. Życzę Państwu wielu bliskich relacji i bliźnich do rany przyłóż. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Little game you are called Arctic Monkeys, tu Myśliwiecka, 357, 25 minut. Zostało nam do godziny 15. Bartosz Bielenia niezmiennie jest ze mną w studiu. Wspomnieliśmy między innymi o filmie Wolves. Powiedziałeś, że czekamy na dystrybucję tego filmu w Polsce, ale to się wydarzy. Mam nadzieję. Okej, okay. no to my też mamy Myślę, taką nadzieję. Myślę, że tak, no jest, jest, jest tak dystrybutor, czekamy tylko na, na daty i czy będą koncerty, czy nie. A, może nawet z koncertem Może będzie. nawet się uda z koncertem, tak. Słuchaj, ciebie ciągnie chyba do tego europejskiego kina. E, Czy to ono mnie... ciebie po prostu samo, wiesz, przyciąga? Jak ta siła się rozkłada? Ja lubię kino europejskie. Uważam, że mamy w, w Europie tradycję kina wysokiej próby. Właśnie kina, które lubi zadawać pytania i eksperymentować. I na, tym, tym był dla mnie ten, ten projekt, między innymi no, podejść do, do projektu filmowego w taki sposób, że zresztą już to, y, mała dygresja, był to ro, projekt robiony w ramach szwajcarskiego programu trochę takiego jak u nas są mikrobudżety, tylko w Szwajcarii się to lepiej nazywane, zwłaszcza to kino eksperymentalne. Uważam, że eksperyment dużo ciekawiej się robi, niż dużo lepiej i wygodniej się robi niż, niż mikrobudżet. mikrobudżet. Nawet tak na świadomość pewnie trochę lepiej tak. wpływa. Tak, jakoś, jakoś tak obrasta się w pióra eksperymentu właśnie. I faktycznie takie założenia, które mieliśmy przy tym projekcie, też, że ekipa ma 14 osób, że kręcimy przy naturalnym świetle i dużo improwizujemy. To coś, co mnie bardzo bardzo interesuje. To pewnie w dużej mierze no, zasługa cały czas y, sukcesu Bożego Ciała, bo jednak była to dla Ciebie jakiegoś rodzaju przepustka te parę lat temu do zdecydowanie y, pewnie szerszej rozpoznawalności i też y, większych możliwości właśnie co do takich współprac. Ale zastanawiam się nad tym, czy y, sukces na taką skalę to jest taki y, bilet, y, który nie ma terminu ważności. To znaczy, że y, on zawsze będzie już takim no, nieodrywalnym znakiem jakości. To trudne pytanie wydaje mi się. Często, często pada takie zdanie, że jest się tak dobrym jak twój ostatni projekt. Ja się z tym do końca nie zgadzam. Na pewno na pewno coś to mówi, coś ostatnia zrobiło. Ja jak patrzę na, na twórców i na ich życie, na ludzi, których szanuję i interesuje mnie ich, ich twórczość, to nigdy nie patrzę, jak tam tylko i wyłącznie to, co ym, ostatnio się zadziało. Bardziej cie ciekawi mnie ich droga, jak się zmieniają, czego szukają, jak się rozwijają jako twórcy. Ym, myślę, że tego typu wydarzenia mają swoją datę przydatności i to dobrze, bo muszę przyznać, że też ym, taki rodzaj, jakby to określić, uwagi... Przyciąga też bardzo dużo um, rzeczy, które mnie nie interesują mm -hmm. <grafię> zwyczajnie. Więc mnie cieszy to, że zostają, zostają albo interesują się mną i moją twórczością ludzie, którzy się tak naprawdę interesują tym, co robię. Których naprawdę interesuje, w którą stronę się rozwijam. A nie tylko ci, którzy chcieliby się podpiąć do tego, że, um, że coś się fajnego kiedyś zrobiło i to się... I to zadziałało. A to jest ścieżka, która wymaga też od Ciebie jakichś poświęceń, takiego podejmowania decyzji, z którymi potem może nie do końca dobrze się czujesz, czy jednak to płynie samo? Absolutnie. Ja podjąłem bardzo dużo w swoim życiu decyzji, których wydawałoby mi się, że mógłbym żałować. Dzisiaj tego, dzisiaj tego nie żałuję, ale, ale swoje musiałem przerzuć w domu. I, i zapytać się poważnie, czy to na pewno jest dobre dla mnie, że ja nie biorę udziału w tego i tego typu projektach. Być może przyniosłoby mi to więcej spokoju, miałbym dużo więcej pieniędzy i nie musiałbym się przejmować albo coś tam. Mm. Którym chce, chciałbyś się podzielić, czy nie chcesz tego? Ja nie, nie, nie, nie uważam, że, że trzeba się dzielić rzeczami, w, którymś, z którymi, w których się nie wzięło udziału. Mhm. To nie to zrobiły inne osoby, to jest ich opowieść, to jest ich, ich historia. Ja. A w drugą stronę? Coś, co do czego nie byłeś przekonany, a jednak finalnie okazało się, że ten głos, który powiedział ci, żeby w to wejść, był słusznym? Oto absolutnie kos, którego mm -hmm. zrobiliśmy z Pawłem Maśloną. To jest film, który kompletnie nie powinienem się był zgodzić w swojej głowie. Film historyczny. <głos> Kościuszko, jak usłyszałem ten pomysł, to tylko się zaśmiałem delikatnie do siebie. Myślałem, nie, no, nie, nie, nie, nie dam rady w tym momencie. Się to tak, co, co spowodowało, że... Scenariusz, po prostu przeczytałem scenariusz i okazało się, że jest, jest ciekawy, jest no, Krążą inny. też różne historie co do atmosfery na planie że ona była wyjątkowa również w jakiś sposób. Nie wiem, czy w twojej pamięci też taka została. Absolutnie była wyjątkowa. Nie wiem, co, w jakim sensie ludzie opowiadali, że była wyjątkowa. Że było wybitnie drużynowo w przypadku y, pracy nad tym filmem. Hmm. Mam to szczęście, że projekty, na które się decyduje i, ludźmi, z który, i ludzie, z którymi współpracuję, okazują się ludźmi, którzy lubią pracować drużynowo. I są wrażliwi na drugiego człowieka, widzą go, są ciekawi. Paweł absolutnie jest y, tego typu osobą. Jestem Przeciekawy jego lalki, jego interpretacji, teraz, bo, bo uważam, że jest niezwykle wrażliwym człowiekiem. Po prostu. I się przekonałem o tym na planie. Tak samo Piotr Sobociński, z którym też już pracowaliśmy przecież przy Bożym Ciele. Mm, uwielbiam jego wrażliwość, cenię go ogromnie. I też jest po prostu osobą, która pielęgnuje w sobie ciekawość. Więc... A ty czujesz, że tobie ogólnie tak szczęście yy, sprzyja zawodowo? Tak, ja jestem bardzo szczęśliwy. Mam, mam, mam, mam masę, masę szczęścia pod tym względem. Oczywiście to jest też y, wielki talent i y, ciężka praca po mojej stronie, ale też ogromna ilość szczęścia. Do, no, przychodzą do mnie ciekawe, ciekawe zadania po prostu i, i wystarczy na nie się, wystarczy na nie się decydować. E, tak. I też mieć szczęście do ludzi to jest chyba y, jedna z takich rzeczy na drodze artystycznej, która y, y, trochę się na nią ma wpływ, trochę się nie ma. To jest takie ciągłe, mam wrażenie, lawirowanie. Trudny temat. Chciałbym, chciałbym yy, wiem, że radio nie cierpi ciszy, a ja będę tak chętnie usiadł w sekundę się nad tym zastanowić. To zróbmy tak, zagramy. Czy to, jest, czy to jest szczęście, czy to jest jednak intencjonalny wybór jednak? Zagramy, nie będę cię teraz zagadywała Dobra. poza anteną i Bartosz Bielenia jeszcze będzie naszym gościem dzisiaj. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba bolę, tego nie. Poruszać, soli dodam, soli złez, bo smutna to pieśń. Niestety. bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś za on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam. Ci Słowa słowa Od słowa do słowa zapominam słowa do słowa zapominam Kto co spowodował, komu z tym źle Czy jutro i czy jutro też Nie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś Gdy zaciskam pięści nie mogę wziąć w garść Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat i teraz była taka ofensywa Jutro przekręcisz to w żart zwalił sobie na wybór nie ukrywam, że mnie korci lecz póki co to jeszcze trwa wybór skupiam się na tym co nas łączy ty jesteś moim DNA, chilluj. nikt tu niczego nie kończy ja bym nie wiedział i tak ryju jak bez ciebie tych prać lecz Moje serce, moje serce ma dość I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość Moje serce, moje serce ma dość Czy ty lubisz hamu? bo jeśli tak to ja znam Jesteś w następnym zdaniu. Ty ty lubisz hamu, bo jeśli tak to ja znam paru panów. I ty się zastanów, co dokładnie. Nie powiesz w następnym zdaniu. Tu Myśliwiecka 357. Bartosz Bielenia y, cały czas jest ze mną w studiu. No i y, Widzieliśmy trochę właśnie takie, że nie dotrzymałam obietnicy. Y, po <grym> pierwsze, mieliśmy się nie zagadywać, ale... No właśnie, czy, czy da się to w ogóle tak ostatecznie rozwiązać, ten konflikt? Na ile to szczęście do ludzi jest po prostu szczęściem, czyli coś, co nam się przytrafia, na no co nie mamy wpływu, bo jednak myślę, że duży duża obszar naszego życia jest przypadkiem. Tak, ale jak tu rozmawialiśmy poza anteną, padło coś, coś ładnego, że że to trochę jak w miłości, że to, jak, jak żyjesz, też przyciąga takich ludzi do, do twojego życia. I mam, mam wrażenie, że tak też jest z twórczością. Jest jakiś taki bardzo miłosny tam aspekt spotkania i zderzenia się światów w twórczości i kreatywności. Ja przynajmniej gdzieś tak staram się pod, podejmować te wybory, więc gdzieś jak mi coś nie działa, to, to po prostu unikam i, i nie wchodzę w te, w te relacje nawet krótkie. Wydaje mi się, że dla mnie ważne jest też jakby mieć takie świadectwo swojego życia. Ważny jest dla mnie aktywizm i, i też działania nie, nie tylko w sztuce, ale po prostu społeczne. Też tym się ostatnio bardzo, bardzo dużo zajmuje. Myślę, że też na dla pewno dlatego przychodzą do mnie bardzo zaangażowane projekty filmowe i artystyczne, jak na przykład jak na przykład ten film, który będziemy robili na Podlasiu protestach w Białorusi. No i sam angażujesz się też teraz w działania propalestyńskie. Tak, myślę, że to jest naj... To, co, to, co się teraz dzieje, jest przede wszystkim... Nie... i trudno mi w to uwierzyć, trudno mi jakby ograniczyć słowami to, jak, jak, jak poważnym jest to. Jak, jak bardzo powinniśmy zwracać na to uwagę, jak, jak, jak bardzo powinniśmy wszyscy działać, a jak sparaliżowani jesteśmy strachem. Faktycznie y jestem zaangażowany w, w działania w sztabie polskiego oddziału Flotyli Sumut, flotyli płynącej z y pokojową pomocą humanitarną do strefy gazy. Część y już osób wypłynęła, wypłynęła z Hiszpanii, jest, jest w drodze. Polska delegacja dołączy do niej w przyszłym tygodniu. Organizujemy wydarzenia, robimy wykłady. Teraz w tę sobotę w Teatrze Nowym odbędzie się benefit. Rękodzieła nie tylko. Od 12 do 18 w, w FWiA Nowego Teatru będziemy mieli wykłady. Będziemy mieli stół, przy którym będziemy pisać też listy do polityków i do, do wszystkich osób, które mają jakikolwiek wpływ na to, żeby chronić naszą delegację, żeby Polskie MSZ objął ją opieką. Co nie będzie pewnie proste. Co nie będzie na pewno proste, ale, ale robimy, robimy co możemy I, i to też daje mi ogromną satysfakcję i ogromne poczucie sprawczości w życiu. Już nie chodzi o to, żeby się wypalić w tym działaniu, ale mam poczucie, że robię tyle, co mogę i, i to wystarczy. Ostatnio, y, parę razy pojawił mi się w internecie taki y, fragment, cytat z wywiadu z Niną Simon, która mówi o tym, że y, obowiązkiem artysty jest y, angażowanie się w to, co dzieje się teraz, i komentowanie rzeczywistości. A ja dzisiaj bardzo często y, mam wrażenie, że słyszę w różnego rodzaju y, oficjalnych ujęciach podczas, nie wiem, tych największych gal filmowych i tak dalej, że. Aktorzy i twórcy nie są od politykowania, tak yy, specjalnie nadając temu mniej poważny ton. Ty jesteś po tej stronie pewnie, która yy, której była bliska Ninie Simon wspomnianej. Absolutnie. U uważam, że artyści to są przede wszystkim też obywatele. Obywatele mają prawo wypowiadać się w sprawach politycznych, ponieważ to nas wszystkich dotyczy. Mamy prawo wykorzystywać platformy. Uważam, że sztuka jest głęboko polityczna, w jaki sposób by nie istniała. O czym polityka, miałaby być, gdyby o czym nie miałaby o być? Jest, to są nasze To są polityka, to jest zwaniach. sprawa polis. Jakby sprawy dotyczące naszego polis, naszego miasta, nas, obywateli. To są społeczne problemy, to jest, to jest polityka. I ja jestem absolutnie za tym, żeby nie, nie milczeć, tylko aktywnie aktywnie, żyć aktywnie. Dla mnie tym jest aktywizm w ogóle. Nie, nie tylko byciem na barykadach, nie tylko protestowaniem, nie tylko w takiej wizji może popkulturowej kogoś rzucającego koktajlem mołotowa w coś, ale też dla mnie aktywizm to jest aktywna postawa wobec, wobec rzeczywistości. Niebierne, nie nie życie bierne, ale aktywne właśnie. I to też no, wiąże się pewnie z tym, jakie decyzje podejmujesz zawodowo, bo nie ma dzisiaj branży, która by w mniejszym albo większym stopniu nie była mm, związana z sytuacją polityczną, z różnego rodzaju wydarzeniami. Branża filmowa też ma wiele y, takich powiązań, co do których y, no, trzeba się jakoś ustosunkować, myślę właśnie, jako obywatel, nie tylko jako aktor. Tak, myślę, że nie tyle branża filmowa i... Jakby, jak mówimy już na przykład o festiwalu w Berlinale, to jest, jest za tym dla mnie strach. Jest dla mnie strach yy, oskarżeń, uwiązań i yy, ja staram się z tym strachem w sobie też i, i generalnie w rzeczywistości walczyć. Ja mam ogromne poczucie wobec tego, co do nas dociera, co wiemy raportów międzynarodowych organizacji, że wsparcie sprawy palestyńskiej jest to dobra i słuszna rzecz ludzko. Po prostu. I unikać zaangażowania w, tym, w tej kwestii jest dla, mnie, jest dla mnie wątpliwe. Ale to jest duży, duży problem, myślę, że naszego współczesnego społeczeństwa i też tego jak show biznes i branża rozrywki, bo jednak działamy w rozrywce, nawet jeśli jest to najbardziej polityczny, e, politycznie zaangażowany film, to jednak pewnego rodzaju jest to rozrywka. Je, idziemy na to wieczorem do kina, gdzie można kupić popcorn. E, to, że zmienia coś to w naszych duszach, to już e, druga rzecz, ale m, myślę, że uwiązania e, bardzo wielu twórców, aktorów, muzyków e, po prostu w dile brandowe, w e, kapitalizm. Zwyczajnie, e, że boją się stracić e, wpływy, boją się stracić e, sfery wpływu w internecie, boją się stracić e, też po prostu dochód, bo życie artysty e, w Polsce w ogóle, nawet, nawet uznanego i znanego, nie jest pewne. To, to, jest, to jest życie, w którym... W w ciągu kilku lat może wrócić z, z bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa, bo nawet nie mówię o, o obfitości i bogactwie, bo tutaj o to w ogóle trudno, ale z poziomu bezpieczeństwa do poziomu mm, strachu o swój byt. E, więc e, ja nie mam nic do stracenia. Ja nie mam żadnych deali e, marketingowych. No ale to są nie, twoje decyzje. Nie żeby to ich, też Nie chcę ich mieć i nie, nie szukam ich. E, więc stać mnie przez to na odwagę. I y, życzymy tobie i sobie, żeby ta odwaga cię nie opuszczała, dobrze? Bo też tego Dzięki. potrzebujemy jako odbiorcy. Ja życzę wszystkim odbiorcom, zapraszam was do wspierania, zapraszam was do followowania y, Flotyla Sumut Polska, zapraszam was do, na nasz benefit i y, nie ma co się bać, jest, y, jest dużo nadziei. Bartosz Bielenia był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Sandra Dzięki. Suska audycję zrealizowała, Katarzyna Wojtasik wydała, Marta Malinowska dziękujemy Państwu. Do usłyszenia. Dzięki. running his days, there's a butterfly effect, cause I, I feel my heart Promocja. Ola! Tutera Kultura. Lśniące muzea kultury, domy i arte spa. Co się wydarzy? Czy już możemy coś powiedzieć? Performance wideo, plenery, bajery. Rym gdzieś mi wcięło, więc zacznę tu jeszcze raz To bardzo ładne ogłoszenie i myślę, że pojawi się tam parę smakowitych kąsków Tu lecą wióry w służbie kultury, ile się da Terra Kultura w Trójce w każdy piątek między 13 a 15 Agnieszka Obszańska, do usłyszenia Autopromocja Zapraszamy do reklamy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 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Żegnamy. reklamę.